opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w 25. odcinku podcastu Opiwie. Jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ jest to dosyć okrągły jubileusz. Ponadto jest dzisiaj nagrywany na naprawdę wysokiej jakości sprzęcie. Możliwe, że słyszycie różnicę w dźwięku pomiędzy tą, jaka była chociażby w ostatnim odcinku, a, a tym, co jest właśnie dzisiaj. Udało mi się zebrać fundusze na rekorder Zoom H1 i jestem z tego powodu naprawdę bardzo szczęśliwy. Jest to takie małe, skromne urządzonko, które ma naprawdę niesamowite możliwości nagrywające. Jak dla mnie tutaj na podcast, to w zupełności wystarcza... Ma dwa mikrofony, czyli nagrywa w stereo. Są one względem siebie skrzyżowane. Mikrofony są naprawdę wysokiej jakości. W celu testu podłączyłem do zooma mój wcześniejszy mikrofon, czyli Sony. Pomimo, że ten Sony również jest stereo, to jakoś naprawdę leżała i kwicza w porównaniu do tego, co jest teraz. Nic tylko się cieszyć. Już pewnie wszystkie odcinki będę nagrywać zoomem. Mam nadzieję, że się nie popsuje, że nic mu się nie stanie i będzie mi długo i dobrze służył. Dzisiaj chciałbym przedstawić piwo, które, które wbrew pozorom nie jest jakimś piwem ciekawym. Szczerze powiedziawszy, pierwszy raz je widziałem w sklepie. Piwo to, gdyby za wykładnik jakości przyjąć cenę, nie powinno zwrócić niczyjej uwagi. Mało tego, wręcz powinno być zabronione patrzenie na to piwo, ponieważ swoją, jakże niską ceną mogłoby nam zrobić krzywdę. Naprawdę piwo, które kosztuje 99 groszy. Do tego jest w butelce. Jest to ciemna butelka ze szkła, identyczna jak w piwie żywe na przykład, czyli z taką długą, smukłą szyjką. Butelka jest naprawdę no, ładna jest, nie mówię tu o etykietach, tylko o samym kształcie. Jest to jeden z moich ulubionych rodzajów butelek. Zamknięte jest to piwo metalowym złotym kapslem. Coś jak kapsel od orężady, a nic na nim nie ma namalowanego. Producentem piwa jest Furman, spółka zo ulica Piwna, 10, Połczyn, Zdrój. Termin przydatności do spożycia 19 lipca 2011 roku skład piwa. Woda słód chmiel pasteryzowany. Jak widzicie nic specjalnego. Ekstraktu podanego nie ma. Zawartość alkoholu 3,5% zaledwie. To piwo przynależy do gatunku Pilsner. Przynajmniej tak producent reklamuje się na etykiecie. Wątpię, żebyście po tym opisie wiedzieli o jakim piwie dzisiaj będzie mowa, więc ułatwią Wam sprawę. Jest to piwo Brewer kupione w netto za skandalicznie niską cenę 99 groszy aż, aż normalnie wezmę i sprawdzę czy mi przypadkiem e, chociaż kaucję do tego naliczyli bo, bo jeśli nie to to już naprawdę jest e, szczyt szczytów e, jeśli można tak powiedzieć no według mnie nie ma się za bardzo e, co nastawiać na dobre piwo podejrzewam że to będzie raczej e, taka żółta woda ale jak będzie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 Podcast o piwie. No tak, do piwa nie była doliczona żadna kaucja, także mając ze sobą złotóweczkę można kupić butelkowe piwo. No niesłychane, naprawdę niesłychane rzeczy się dzieją w tej Polsce, no ale może przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli otwórzmy to piwo i zobaczmy, czy rzeczywiście jest tak niedobre, jak się spodziewam. Piwo otwarte, z butelki dociera taki lekko chmielowy aromat, przyplatany takimi słodkimi nutami. Zapach jest trochę waniliowy, o, dziwne, to nigdy wcześniej w piwiecki czegoś nie czułem. Mimo wszystko jest całkiem przyjemny, także może ta złotówka to jest cena za zapach, a reszta jest gratis. Piwo już jest w kuflu, starają się zrobić zdjęcie, jednak kolory nie są zbyt dobrze odwzorowane. Piwo wyszło ciemne, tak, tak naprawdę jest to jasny słomkowy kolor, taki minimalnie złoty. Piwo nie wie co to jest piana. Co prawda po nalaniu utworzyło się jej tam jakieś 1,5-2 cm, jednak po niecałej minucie zredukowała się praktycznie do zera. Został leciutki korzuszek przykrywający połowę piwa oraz taka całkiem zgrabna obwódka na ściankach mojego kufla. Piwo również pachnie słodkawo, czuć troszkę tego chmielu, zapach nie powiem, jest całkiem przyjemny, sympatyczny. Dla samego zapachu warto spróbować tego piwa, no więc uczyjmy to. dokładnie to czego się spodziewałem to jest e, nagazowana woda leciutko ochmielona z takim z takim niezbyt dobrym posmakiem no. wiecie jak to jest jak kola, e, która będzie rozwodniona, będzie pachniała kolą, no ale nie będzie niestety smakowała, tak samo jest z tym piwem. Jest, jest bardzo mało ekstraktywne jest mało wyraziste w smaku, mdłe jest no ale czego się spodziewać za tą złotówkę? Piwo jest całkiem dobrze nagazowane. Bąbelki cały czas dziarsko uciekają do góry. E, jednak całe to nagazowanie niezbyt pasuje do tego piła. Jakoś tak e, kojarzy mi się to z mineralną wodą gazowaną, w której takie duże bąbelki rozbijają się na języku. No a do mnie to jakoś nie przemawia. Piwo to mogłoby być dobre na gorące letnie dni jako orzeźwiający napój. Ponieważ zawiera jakąś tam swoją minimalną goryczkę i jest niskoalkoholowe, więc można by spokojnie pić w pełnym słońcu, nie bojąc się konsekwencji. Jednak w taką pogodę, jak mamy dzisiaj, czyli mróz za oknem, a w śniegu po kostki, no to niezbyt się nadają do picia. Pomimo tego, że w domu mam bardzo ciepło, to jednak no nie przemawia, dzisiaj do mnie topiło. No, tak jak wspomniałem, na pewno byłoby lepsze, gdybyś, gdybym je pił w, w lato, no ale no niestety do lata jeszcze daleko daleko a coś musiałem przygotować na dzisiejszy odcinek. Ktoś się może zdziwić, dlaczego o, próbuję takie piwa, które no, już z racji tego, że e, zajmują najgorszą półkę w netto i są w najniższej cenie, dobre. No, z samego założenia być nie mogą no, mimo to ja je kupuję, tutaj próbuję no cóż, w polskim Radio Szczecin zostałem ochrzczony przez Roberta taka maszyna jak, jako Bergrill z polskiego podcastingu no więc muszę trzymać się tego, że jeśli pojawia się coś nowego to wypadałoby tego spróbować Brewer do mnie nie przemawia a, ale no może komuś zasmakuje. Nie wspomniałem o tym, że etykieta tego piwa jest zielona, z złotym kółkiem, na środku którego jest czerwona tasiemka z napisem Brewer. Widziałem to piwo dzisiaj także w Tesco, tylko że było w wersji mocnej, miało całą czerwoną etykietę, no i kosztowało ponad 3 zł o ile się nie mylę. Po tamtym piwie również nie spodziewałbym się żadnych rewelacji. Poza tym, że rewelacyjna jest jego cena, jest to naprawdę rewelacyjny skandal. Ale tak rzec można, bo no, nie oszukujmy się, mocny brewer będzie po prostu mocną wersją tego słabego. i Ja rozumiem, gdyby on kosztował złoty 50, zł, ale nie kurczę ponad 3 zł, bo to jest chore. Netto nie trafiło do mnie z tym piwem, jednak trafia do mnie z innymi. W tej sieci ostatnio pojawiły się piwa z prowaru Amber, czyli żywe i koźlaka, stoją na półce z alkoholami wyżej procentowymi, nie wiem dlaczego, ale ładnie się tam prezentują, kosztują 3,99 i jak na koźlaka to jest całkiem niezła cena, żywe można oczywiście taniej kupić, za żywym osobiście nie przypadam, jednak koźlak jak słyszeliście w jednym z poprzednich odcinków no, zyskał w moim e, odczuciu naprawdę miano świetnego piwa. Uważam, że warte jest swojej ceny, ba, nawet warte by było wyższej ceny, a, a za 4 zł to naprawdę biegnijcie do netto i kupujcie te koźlaki póki są. E, można nawet dostać takie kartoniki po 10 sztuk. Naprawdę warto je kupić, bo no jest po prostu rewelacyjny i na pewno się w nim zakochać. Ponadto w Netto można dostać e, piwa z browaru Okocim. Te piwa to oczywiście e, standardowo Pils. E, standardowo, no, standardowo jak na sklepy w Netto on akurat e, nie jest czymś stałym, ale jest e, Pils bodajże puszkowany. To jest piwo, które tam mniej polecam, jednak na tle koncerniaków wypada całkiem przyzwoicie. Ale są też dwa piwa, które dla mnie są koncernową rewelacją, czyli Okocin pszeniczny i okocim Porter. Bardzo dobre piwa w cenie tam poniżej 4 zł, no. to robi się na całkiem przyzwoity dyskont. Ich oferta piwna bywa różna, czasami pojawiają się palanery, czasami jeszcze coś innego, jednak e, prawie zawsze jest e, jest po co sięgnąć tam na półce. A jak już nie ma nic specjalnego, to zawsze leży gdzieś tam e, cała e, paleta Natura z browaru Amber, który też jest według mnie bardzo dobrym piwem. Dzisiejszy odcinek może jest taki trochę mało na temat, jednak e, nagrywam go głównie dlatego, żeby przetestować dyktafon, no nie będę ukrywał jak już wspomniałem jestem zachwycony tą zabawką no, oczarowałem mnie kompletnie i mam nadzieję, że wam również ta jakoś podpasuje i, i będziecie słuchać równie za jak dotychczas a może jeszcze kogoś namówicie do słuchania mojej audycji myślę, że nie ma co się dłużej nad brewerem rozwodzić daję mu dwa punkciki na 10, i, i to tylko za za butelkę, za cenę no i za ten zapach, który jest całkiem ładny Mam nadzieję, że nie pogniewacie się za mnie za to, że dzisiaj tak szybciutko oraz tak chaotycznie, nie na temat, a trochę rzeczy takich technicznych ani stricte piwnych. Obiecuję, że na następny raz bardziej skupię się na piwie. Tymczasem żegnam się, trzymajcie się gorąco i do usłyszenia kolejnym razem. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com. Po piwie brzuch rośnie.